Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się 22, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z nawiedzonego podcastu i dziś chciałbym Wam opowiedzieć o SPAC. SPADS, czyli o czwartym tomie komiksowej Trzynastki. Trzynastka, komiks przygodowo sensacyjny, frankofońska odpowiedź na tożsamość Berna, co się wydarzyło w poprzednim tomie? Otóż nasz bohater bez tożsamości, bohater z amnezją o kryptonimie 13 w związku z tatuażem, który ma na swojej piersi, był w zakładzie karnym dla umysłowo chorych na oddziale pod specjalnym nadzorem i delikatnie rzecz ujmując nie miał tam lekko. Na szczęście na miejscu pojawiła się porucznik Jones, która umożliwiła mu ucieczkę. Porucznik Jones... Oczywiście współpracująca z generałem Carringtonem pomogła uciec naszemu bohaterowi i sprowadziła go do domu generała, gdzie ten na ostatnim kadrze powiedział, że wyśle trzynastkę tam, gdzie, tu cytat, sam szatan nie wpadnie na jego ślad. I tak też się stało, odesłał go. Gdzie dokładnie? Do tajnego ośrodka szkoleniowego SPADS, SPAC, czyli tej tajnej grupy wojskowych która powstała chyba właśnie na rozkaz generała Bena Carringtona w czasie ostatniej wojny i tam też służył Steve Rowland. Wysłano tam trzynastkę Obserwujemy jego szkolenie w delikatnym rzecz ujmując, nieciekawych wagonkach i do tego z nieszczególnie przyjaznymi przełożonymi, a równolegle widzimy, jak pułkownik Amos kontynuuje swoje śledztwo. Śledztwo sobie tożsamości trzynastki. Ostatnio w tomie trzecim mówiłem Wam o tym, że Amos stwierdził, że trzynastka to nie jest Steve Rowland, że to jest facet poddany operacji plastycznej, który ma po prostu wyglądać jak Steve Rowland i któremu przeszczepiono nawet opuszki palców naszego biednego Rowlanda, który rzeczywiście zginął. I doszli nasi bohaterowie też do tego, o tym już nie mówiłem, że trzynastka to prawdopodobnie Ros Tanner. Także osoba ze środowiska wojskowych, której grupa Krwi i różne inne dane zgadzają się z tymi trzynastki. I niestety pułkownik Amos odwiedza bratanka Rosa, prowadząc swoje śledztwo wraz tam ze swoim współpracownikiem, i tym samym wpada w zasadzkę zasadzkę Mangusty. Problem polega na tym, że Mangusta spodziewał się tam gości. Może nie tyle Amosa, może kogoś innego, ale jednak spodziewał się gości, zastawił zasadzkę, a dossier Tanera Amos otrzymał od Carringtona. Za to Carrington twierdzi, że dossier przygotowała Jones, porucznik Jones. I w tym momencie my już nie wiemy, komu ufać. Może no wiecie, no Carrington i Jones wydają się być w porządku ale jednak e, chyba to wszystko zaszło za głęboko. Coś tutaj nie gra. Nie? Ktoś zdradził czy coś, no nie wiemy jeszcze na tym etapie. W dodatku w spadz w tej jednostce też nie dzieje się najlepiej. Trzynastka poznaje dziewczynę Betty, która prawdopodobnie spotkała Steve'a Rowlanda już po jego oficjalnej śmierci, po tej pierwszej śmierci, którą ogłoszono publicznie. A do tego na tym samym terenie, w tej samej jednostce znajduje się jeszcze jedna osoba która po pierwsze też wie o tym spotkaniu z Rolandem, a po drugie jest zamieszana w spisek i tym samym czyha na życie naszego bohatera. W całej tej historii, to jest znowu chyba 45 stron, bo to jest jeden zeszyt, mamy więcej twistów niż w całej tożsamości Borna. Naprawdę Wiecie, no już nawet teraz, jak to słyszycie, zastanawiamy się, czy Amos przeżyje, nie? czy spiskowcy dopadną 13 Betty w tej jednostce spadz. Co z sędzią Allenby, nie? który współpracował z Amosem i teraz Amos wpada w pułapkę w zasadzkę mangusty? Co z Kim Rowland, która pojawiła się na chwilę i zniknęła nam z radaru, nie? Jaki jest związek rodziny Sheridanów i Trzynastki? Bo rodzina Sheridanów, rodzina zamordowanego prezydenta także się pojawia w tym komiksie. I zastanawiamy się dalej, czy poznamy w końcu prawdziwą tożsamość Trzynastki, a jeśli nie prawdziwą, to po prostu kolejną, nie? Czy, czy to naprawdę jest Rostaner, czy może jednak ktoś inny? I odpowiedzi na te pytania komiks nam oczywiście przynosi. Nadal, tak jak poprzednio, czyta się to z niesamowitym zaangażowaniem. I dzisiaj chciałbym poświęcić słówko, właśnie słówko, no chwilę fragment tego podcastu Porucznik Jones, bo to jest naprawdę niesamowita bohaterka. Nasza czarnoskóra pani porucznik, która jest z nami od drugiego tomu, gdy poznaliśmy ją razem z generałem Carringtonem, to jest taka bohaterka z krwi i kości. Naprawdę pamiętacie, jak omawiałem tożsamość Berna, jak krytykowałem wszystkie kobiety u Ladlama, one tam są no tragicznie zarysowane, przedstawione, poprowadzone... Kobiety u Ladlama to, to nawet nie są tylko kobiety w lodówce, a to jest jakaś patologia. Nasza główna bohaterka żeńska w tożsamości, przecież jak ona się zachowuje? Ona zostaje manipulowana w jakieś naprawdę straszne wydarzenia, staje się ofiarą przemocy, zostaje pobita, zgwałcona, prawie zamordowana, a potem faceta, który ją w to wplątał, zamiast nie wiem, zabić go, czy po prostu uciec od niego jak najdalej, zgłosić to wszystko na policję, to ona mu pomaga. Ona nie tylko mu pomaga, ale ona rzuca po prostu wszystko, poświęca całe swoje życie no wszystko, co ma, tak, żeby pomóc zrealizować gościowi jakiś absurdalny plan. Do tego gościowi, o którym nic nie wie, czy jedyne, co o nim wie, to to, że facet jest niebezpieczny, niezrównoważony, nieobliczalny, że być może jest seryjnym mordercą, płatnym zabójcą, no na pewno nikim normalnym, nikim, z kim chciałoby się spędzić jeszcze życia i Okej, okay, rozumiem stereotyp tego, że kobiety są raczej zainteresowane właśnie takimi złymi facetami, nie jakimiś gangsterami, etc., ale no bez przesady. No tam się tego nie dało uzasadnić. To nie miało żadnego sensu. Tutaj mamy odwrócenie tego wszystkiego, nawet nie po prostu nie popełnianie tych samych błędów, ale rocznik Jones jest niezwykle niezależna. Jest świetnie wyszkolona, samotnie wyruszana na misje i to na naprawdę najróżniejsze misje. Sprawdza się w nich doskonale, pomimo najróżniejszych przeciwieństw losu, radzi sobie z tym wszystkim, ale nie na zasadzie Deus Ex Machina, tylko zawsze jest przygotowana. Zawsze ma naprawdę świetnie opracowany plan. Co do takiej umiejętności nie tylko potrafi się bić, strzelać i tak dalej, ale jest takim kobietą kameleonem, która wciśnie się wszędzie, potrafi odgrywać różne role, nie zmienić tu troszkę też swoją tożsamość na jakiś czas. Ona potrafi pilotować myśliwce wojskowe, które mają jakiś tam system specjalno-ochronny, taki, że nie widać ich na radarach. No tu, Cuda tutaj robi. Ale wszystko jest spójne. To nie jest y, jakiś super tajny agent, który właśnie potrafi wszystko. Nie, ona ma, posiada jakiś konkretny zestaw umiejętności, niczym Lian Nisson y, w tej wyprowadzonej i po prostu świetnie z niego korzysta. Y, do tego w tym wszystkim, co robi, pozostaje niezwykle kobieca. Nie jest takim po prostu mężczyzną w ciele kobiety, tylko nadal jest niezwykle kobiecą bohaterką. I do tego sam fakt, że Ben Carrington, nasz generał głównodowodzący, który jak wiemy też ma spore wpływy, sporą wiedzę i jakąś tam władzę w wojsku, odbywa każde, nawet najtajniejsze spotkanie w jej obecności, a gdy mówca, gość upiera się, żeby jednak rozmawiać w cztery oczy, to Jones, jak się dowiadujemy z tego komiksu, ma swój gabinet po prostu gdzieś tam obok i ma prawdopodobnie podsłuch. To znaczy słyszy i tak to, co się dzieje w pokoju Bena Carringtona. No to, to jest niesamowite zaufanie też tutaj, co pokazuje, jak wysoka jest rola Jones w życiu Carringtona, tak jak bardzo ją ceni, jak bardzo jej ufa. I nawet ten romans z Trzynastką, bo tutaj też mamy romans między tą naszą dwójką bohaterów, on wygląda tak, że to w sumie Jones bardziej kontroluje to, co się dzieje, te ich relacje. To też nie jest jakiś bardzo aktywny romans, ale oni się tam jakoś do siebie zbliżają, nie? I to nie jest tak, że Trzynastka ma swoją kobietę do ratowania czy po prostu swoją kobietę, którą posiada. Nie, to wręcz przeciwnie, wygląda raczej tak, że to Jones ma swojego mężczyznę w lodówce. To Jones ratuje trzynastkę, to Jones świadomie decyduje, dobrze, teraz będziemy ze sobą blisko i bardzo mi się to podoba. To jest naprawdę bohaterka na miarę naszych czasów. Ten komiks ja nie pamiętam kiedy on został wydany to chyba jest gdzieś tutaj na pierwszej stronie zaraz sprawdzę, bo w Polsce to jest 2000 rok na pewno a w oryginale 87 rok 87 i już mamy taką super twardą, silną ale tak realistycznie bohaterkę, jeszcze czarną skórą z krwi i kości. Bardzo mi się to podoba ja wiem, że mówimy o komiksie frankofońskim, a więc o trochę innych realiach kulturowych. Nie jeszcze rozgrywa się akcja jego w USA, więc no to jest dodatkowy ważny czynnik, ale, ale i tak ja to bardzo doceniam. Ja 87 rok i taka świetna czarnoskóra kobieca, bohaterka. Wow! I jeszcze słówko o wizualiach. Znowu komiks strasznie mi się podoba. Te rysunki, o tym ostatnio nie mówiłem, albo i mówiłem, one są bardzo niedzisiejsze, ale zarazem w tym tkwi też ich urok. Są niezwykle atrakcyjne. Naprawdę cud, miód, orzeszki. Ilość detali, jakie tutaj Van Ham nam serwuje. Nie wiem, mamy pokój Betty na przykład i widzimy tam jakiegoś miśka w stroju wojskowym, takim na jej łóżku. Jakieś plakaty. Betty to jest ta pani ze SPAC, dziewczyna, która tam też się ćwiczy, pani żołnierz i poznaje trzynastkę jako Rosatanera i w jej pokoju naprawdę mamy plakaty na ścianach tego Miśka, jakieś tam inne pierdółki, masę detali. Mamy kadry z kampanią prezydencką, bo to też jest wszystko powiązane z polityką oczywiście, ta cała intryga i też widzimy masę plakatów, różne hasełka, etc. i możemy to sobie przeczytać, nie przyjrzeć się temu dokładnie świetna rzecz, do tego mnogość teł, ja ostatnio recenzowałem dla was też władzę, Spidermana władzę i tam te tła mnie tak irytowały, że właśnie każdy pokój to była szara ściana, nieważne w którym budynku, gdzie, no to wyglądało beznadziejnie. Wiem, że na klimat i tak dalej, że tam wszystko miało być szare, no ale to było takie bardzo leniwe, monotonne, byle jakie. I naprawdę po kilku stronach się nie chciało już gapić na te obrazki. A tutaj tła się zmieniają co chwilę i scenerie. Mamy różne dżungle, lasy, cmentarz, biura, koszary, rezydencje Sheridanów, tej rodziny prezydenckiej świetna rzecz i ludzie, ludzie. Ostatnio chwaliłem tych psychopatów z zakładu karnego dla psychicznie chorych, a tutaj nie wiem, ten siwy pasek na skroń trzynastki, nie? To taki niby detal albo łysa głowa mangusty i w ogóle kształt jego czaszki, taki niby detal, ale ci bohaterowie tutaj właśnie zmieniają tożsamości w tym tomie. Widzimy mangustę w przebraniu, widzimy trzynastkę, która udaje kogoś tam i zwracają się do tych bohaterów ludzie innymi imionami, nazwiskami nie w zależności od sytuacji a my i tak po tych obrazkach możemy rozpoznać kto to jest świetna, świetna rzecz, naprawdę każda postać wygląda inaczej, bardzo charakterystycznie i niezależnie od kadru nie ma problemu z ich rozróżnieniem, tak jak w niektórych komiksach, do tego Tutaj właśnie mamy tę zmyłkę, nie? I z Mangustą i z trzynastką. i ja w pierwszej chwili nie załapałem, że to oni, a dopiero po chwili się cofnąłem, nie? Przyjrzałem się im bliżej i właśnie widzę tutaj kształt czaszki, tutaj ten pasek siwy we włosach i sobie myślę o kurczę, ale mnie zrobili w jajo y, twórcy. No i super, no niesamowite emocje, tym bardziej to wszystko doceniam. Co dalej? Cóż, trzeba czytać piąty tom i chyba będę musiał dokupić jednak kolejne. Teraz coraz bardziej mnie korci. Jeszcze Egmont wydaje tę serię Trzynastka mystery, I to są takie one-shoty o poszczególnych bohaterach. Między innymi jest to o Manguście, jest to o Porucznik Jones, jest to o Felicity, czyli o tej żonie. Żonie brata ojca Steve'a Rowlanda, która zorganizowała cały ten, całe to zabójstwo, żeby odziedziczyć cały ludki majątek i robiła to wszystko Trzynastkę. No też... W sumie fajnie by było poznać tę historię, no ale wszystko po kolei, nie? Na razie piąty tom, potem szósty, siódmy i do jedenastu, bo to mam w domu. Dobra, dzięki za uwagę. W ogóle dajcie znać, czy ktoś to czyta też może teraz na bieżąco, albo czytał wcześniej, bo nawet nie mam ok z kim o tym pogadać, a naprawdę bawię się doskonale. W czasie lektury tych komiksów, więc odezwijcie się, jeżeli, jeżeli też znacie tę serię lub nadrabiacie ją, czy macie w planach nadrobienie, albo jeżeli kojarzycie gry. A ja, a ja teraz kończę. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, popołudnia, wieczoru i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć. You